God. Okay. So, so did that answer the question? Yes, but I would like also just, present other one more point, because someone can take from your presentation that we should not so much think about our, itself, ourselves, because that we can be about, who do we know, or what is the use of. Chciałbym tutaj coś dodać, że prezentujesz takie podejście, że powinniśmy dbać tylko o innych, a nie dbać w ogóle o siebie, wręcz stać się taką awadhodą, tak? Tak, że że nie ma sensu, żebyśmy okay. dbali o samych siebie. Tak, że nie żebyśmy dbali o samych siebie, jeżeli dbamy o innych powiedzmy, że gotujemy. I żeby wybrać coś takiego przypadkowego, co gotujemy, gotujemy ziemniaki. Więc kiedy gotujemy, skupiamy się na procesie gotowania. I jeśli skupiamy się na tego procesie, i mamy odpowiednią wiedzę i umiejętności, Then we accomplish cooked potatoes. więc jeżeli skupiamy się na tym procesie i angażujemy w to wiedzę i umiejętności, no to osiągamy właściwy efekt ugotowanej ziemniaki. Więc kucharz to zrozumie. So ktoś, kto nie zda się na, na gotowaniu, powie, ale to takie jest skrót myślowy, uproszczenia, co z ogniem, z garnkami, z, z łóżkami, z tymi wszystkimi innymi rzeczami. Ale gotowanie w jakby zawiera w sobie używanie garnków i patelni. I po gotowaniu do co te garnki i tak po prostu układamy sobie na boczku. Czy one są myte, czy odłożone na miejsce? Czy używamy garnka do tego, żeby przybijać gwoździe w ściany. Yeah, okay. We have to take in the time places no, biorąc pod uwagę, czas, miejsce i okoliczności. <laughs> okay. Um, also depends, yeah. So then That's the whole point. If you're just focusing on serving Krishna, it means taking care of all those things that which are used to serve Krishna. Więc jeżeli skupiasz się na służeniu Krishnie, to Również skupiasz się na, na na wszystkie te rzeczy, które używasz, żeby służyć Krysznie. To nie znaczy, że nie dbasz o ciało, ale twoje skupienie nie jest na ciele. Na przykład ktoś ma dom i ktoś stara się, żeby to był ładny dom. Po co on to robi? Po to, żeby, mieszkać, żeby można było mieć interakcję z rodziną, z przyjaciółmi. Więc kluczem jest ta interakcja, ale musimy do tego utrzymywać mieszkanie. Więc dzieci nie mogą grać w koszykówkę czy w piłkę nożną w salonie. Right, you know, because it doesn't maintain the living room for that purpose. You go out the driveway, you play. salon nie jest do tego, żeby grać. Nie utrzymuje się salonu po to, żeby grać. w koszykówka jest na to podjazd do garażu. Teraz powiedzmy, że ktoś sobie zorganizował bardzo ładny dom. And but you go to sit anywhere, touch anywhere, lean on ale kiedykolwiek tylko będziesz chciał coś dotknąć, albo gdzieś usiąść, albo gdzieś przejść, tylko zrozumieć: Nie, nie, tego nie dotykaj, nie, nie, tutaj nie wolno, tutaj nie, nie, nie, tutaj na to uważaj. To wtedy, czy taka osoba zrozumiała, że dom jest po to, żeby w nim mieszkać? Więc w takiej sytuacji, układanie wszystko. W doskonałym miejscu nie jest po to, żeby tam mieszkać, żyć, tylko po to, żeby one były w doskonałym miejscu. Więc wtedy są drugorzędne zasady. Dlaczego? Dla drugorzędnych zasad. Ale drugorzędne zasady są przecież powodem, czy przyczyną pierwszorzędnego tematu. Nie znaczy, że to, nie jest purpose ale the drugorzędnego jest tylko nie chodzi o to, że nie dbamy o te drugorzędne rzeczy, ale dbamy o nie tylko i wyłącznie tak długo, czy w takim zakresie, jak one wspierają to pierwszorzędne. Innymi słowy, dbanie o ciało jest tam po to, żeby można było wykonywać służbę. Ale jeżeli dbasz o ciało i nie wykonujesz żadnego, żadnej służby, to po co to robisz? No. Innymi słowy, rób swoją jogę wieczorem, a nie w czasie Mangalarati. Czy yeah. <laughs> you <laughs> Ro robisz swoją jogę w czasie Mangalarati? <laughs> spójrz tylko didn't say no. what yoga. nie mówiliśmy so yoga jaką joga kumbhaka joga jest najważniejsza więc powinniśmy znać taką we odpowiednią gradację yes, tak, powinniśmy znać gradację tak twój dom się pali, ale to jest czas, kiedy intonujesz Mimo, że Joppa jest ważniejsze od tego pożaru, który trwa, to mimo wszystko warto zająć się pożarem z powodu natury, jakim jest pożar. Mm, yeah. On się może rozprzestrzeniać. Mm. We know that uh, devotional service can be mixed, can be satfa, rados tamas. Can we say that attitude may be also in such categories, like satfa, rados, can the... you explain? Yes. Chciałem zapytać czy odnośnie nastawienia, yeah. o którym Maharaj wspominał. Uh, czy ono tak jak służba oddania, która może być w sile Dobroci, pasji, ignorancji, czy nastawienie, jakim wykonujemy jakąś służbę, może być również skategoryzowane jako dobroci, pasji czy ignorancji. Czy Maharasz mógł coś powiedzieć na ten temat? Co to znaczy, w definiowaniu tych trzech, to co jest znaczenie człowieka, w którym prowadzimy dewotionalną służbę w modułach ignorancji? Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Is their in z, z tych trzech, jeżeli patrzymy na osoby, które mają materiałe nastawienie, to to są w ogóle ignorancje, ponieważ, ponieważ oni myślą, że ich wiedza czy umiejętności są jakością w tej służbie oddania. Does to make sense? That's amazing because they're more materially qualified or something. Therefore, that's why they're more senior bo myśli się, że oni są, nie wiem, bardziej materialnie, kwalifikowani, no to wydaje się, że oni są starsi, wyżsi, ważniejsi. Jest jeszcze to nastawienie takie separatystyczne, że nie widzimy rzeczy powiązanych z Kryszną. Więc można zobaczyć, że jest pewna postawa, nastawienie, o, które odzwierciedla pozycję. Guna pasji to jest to, że robią właściwe rzeczy, ale robią je po to, żeby osiągnąć rezultaty materialne, które z tego przyniosą. I wtedy jest ten, jest ten separatystyczny nastrój, że to jest znowuż Benefit, które oni dostaną, oni będą korzystać. so goodness means you're doing the duty because it should be done. Dobroć to jest wtedy, kiedy wykonujesz pewien obowiązek, dlatego, że powinien być wykonany. Now, it means in this we can look at continuation a bit of yesterday's discussion is satvagun, right? So satva. Kontynuując troszeczkę tą dyskusję, która miała miejsce wczoraj, jest sattva guna. Sattva, czyli dobroć, ma ten aspekt prawdomówności prawdy. To słowo pochodzi od słowa sata, czyli które oznacza istnienie. So, coś, które ma istnienie, that knowledge of it, that existenceness, sattva. Więc jeżeli coś istnieje, to, to, to, to, to ta istniejosiość jest nazywana satwa. Zachowanie istnienia. Zachowanie, zachowanie istnienia, okej. Okay. Yes. Like so, then that means that... Dlaczego satwa jest na wyższym poziomie, dlatego, że tam jest wiedza, co i w jakim w połączeniu z innymi rzeczami jest, jest wiedza. Więc w other words, there's an environment, Innymi słowy, jest pewne otoczenie. And Jaka jest natura tego otoczenia? And Jak to będzie używane, żeby służyć Krishna? To, to jest czysta dobroć, A jeżeli jest to tylko i wyłącznie znajomość Pola i zasad czy regu, jak ono funkcjonuje, no to jest tylko i wyłącznie dobroć. So, you understand? So, so it's gone from seeing the, the the environment, having knowledge of it, what it actually is, using it in properly how it should be to please Krishna makes pure goodness. Just doing it because it should be, that's goodness. Means najemność pola i robienie rzeczy zgodnie z zasadami, jakie funkcjonują w danym polu dla zadowolenia Kryszny, to jest czysta dobroć, a robienie tego bez zadowolenia Kryszny tylko zgodnie z zasadami, jakie funkcjonują w danym polu, to jest dobroć. Passion means you're doing what should be done, means according to the directions of the scriptures, but you're not doing it because it should be done, you're doing it because you want the result. Pasja to jest, wykonujesz działania zgodnie z zasadami, jakie funkcjonują w danym polu, ale nie wykonujesz ich dlatego, że to jest obowiązek, tylko dlatego, że chcesz rezultaty, które one te działania przyniosą. Więc robisz to, co jest właściwe, ale nie dlatego, że powinieneś to robić, tylko dlatego, że chcesz rezultatów, które ci będą z tego typu dane. A ignorancja, nie wiesz, co to za pole i nie wiesz, w jaki sposób się tam poruszać. Więc kiedy mówimy o tym, że ta współczesna kultura w jakiś sposób jest w pasji i w ignorancji, no to jest generalnie w ignorancji, ale jest taką odrobiną pasji, że jakoś się jeszcze trzyma. Więc to Nie, jest tak, że o, jeżeli to jest wiedza, to to to już jest nie, dobroci. Osoby, które są w ignorancji, mogą spekulować i nie, to to wiedza. wiedza. nie, to nie, nie, nie, nie, nie, You can take anything and speculate about it in so many strange ways. Yeah. Można wziąć cokolwiek i sobie spekulować na ten temat w wiele różnych yeah. dziwnych sposobów. Mhm. Yeah. Yeah, so we see is that attitude is actually the main thing. Like in the spiritual world everybody functions on pure devotional service. Widzimy, że to nastawienie, postawa jest najważniejsza. W świecie duchowym wszyscy działują, działają na płaszczyźnie czystej służby oddania. Ale w zależności od tej jakby postawy, którą mamy, czy to jest więcej słodkości, czy to jest więcej takiej królewskości, no to to definiuje, w której części świata duchowego jesteśmy. If it's, if it's basically jeżeli głównie chodzi nam o taki, taką relację królewską, no to to jest vaikunty means the is A jeżeli chodzi o taką słodycz, no to to jest bradz. And if it has the two, those two mixed, then you get matura dorka. Like this. No, a jeżeli to są te dwa elementy pomieszane, no to może być to matura, iodia, dwa raka. sens? Yeah. Yeah. So tak. No, więc widzimy, że ta postawa czy nastawienie jest o wiele ważniejsze niż czasami nadajemy jej wagę. You know, because it's just getting it done. No teraz często to jest po prostu miejmy załatwione, zróbmy to. I osoby, które w żaden sposób się nie przejmują tym, żeby mieć jakiekolwiek nastawienie, tylko robią rzeczy, one są uważane za e, osiągające sukces a jeżeli bierze się pod uwagę innych, no to to jest uważane jako słabość. Jest wiele takich wad w takim tymczasowym w, w wysiłkach takich tymczasowych, ponieważ nie jest to w ogóle brane pod uwagę and even if they do consider are they including god in the consideration a nawet jeżeli biorą takie rzeczy pod uwagę to czy w tych tym braniu pod uwagę też jest bóg and if they are including him are they including him in a way for his pleasure or just because he's the boss and you have to make him happy anyway if you want to get a raise a jeżeli biorą już Boga pod uwagę, no to czy biorą Go w taki sposób, że chcą Go zadowolić, czy też biorą Go w taki sposób, że no dobra, jest On po prostu szefem, więc szefa trzeba zadowolić, żeby mieć podwyżkę. Hmm? The question is about uh, the attitude in relationship between devotees are they also in different gunas and if they are how can you recognize them or distinguish them um, basically ignorance means it's about themselves and um, based on their skills Generalnie ignorancja znaczy, że oni skupiają się na sobie i jest to w oparciu o ich umiejętności. Czy mają jakieś, czy nie, to Ale w taki sposób się postrzegają. Pasja to jest wykonują, wykonują rzeczy właściwie, ale nadal ich podejście jest, że myślą o sobie. nie o ale Following the rules and regulations, that's correct. dobroć to jest podążanie z, z, robienie zgodnie z zasadami ponieważ taki jest obowiązek i to jest właściwe and pure goodness a czysta dobroć to jest podążasz za regulacjami i zasadami dlatego że to zadawala krishna zalecane jest żeby trzymać się dobroci albo czystej dobroci a z takimi osobami, które są w ignorancji czy w pasji, trzeba uważać z towarzystwem takich osób. Mm -hmm. you know, so Rupa Goswami mówi o towarzystwie, więc staramy się wybierać towarzystwo osób, te, tych, które są bardziej zaawansowane od nas. Because then you pick up that mood. Ponieważ wtedy pod, podłapujesz ten nastrój. Ponieważ chodzi o to, żeby dojść do platformy czystej służby oddania. has the form of pure devotional service, it just doesn't Więc Działania w dobroci mają formę działania w czystej dobroci, ale nie mają tego odpowiedniego nastawienia, tej postawy. Ale łatwiej jest przejść z działań, które są w formie służby oddania do czystej służby oddania, niż z działań, które są nie służbom oddania do działań w czystej służbie oddania right. goodness the pure goodness then the forms the same just the attitude is the, the consciousness is czysta dobroć to forma czy zewnętrzny wygląd jest taki sam tylko nastawienie czy świadomość jest right. inna passion and the attitude will be so different więc jak pojawia się pasja, no to już jest zdecydowanie różne nastawienie. Tam. Be so rules, like Więc wtedy są pod, są pod, jest podążanie za zasadami, ale tylko tymi, które przynoszą ten rezultat, który dane osoby chcą osiągnąć w danym momencie. And an they think the rules aren't good. A ci w ignorancji myślą, że zasady są złe. Real, we're being natural, we're being, you know, my jesteśmy prawdziwi, jesteśmy naturalni. To są te dodatkowe jakieś tam. My jesteśmy prawdziwymi, jesteśmy normalni. A tamte to są jakieś. They're, they're rule is not to rules. Ale ich taką kluczową zasadą jest to, żeby nie podążać za zasadami. So więc nie są zbyt liberalni odnośnie podążania za zasadami. Jeżeli ktoś, to ktoś podąża, podąża, to Jeżeli ktoś jest liberalny, to nie ma znaczenia, czy ktoś podąża, czy nie podąża, to jest w porządku, ale oni są przeciwni podążaniu za zasadami. Więc nie są aż tak liberalni, jak mówią, że są. Czy to więc powinnaś wybierać towarzystwo w taki sposób, aby być zainspirowana do tego, żeby posuwać się do przodu w świadomości Kryszny. Ja chciałem tylko odnieść, zapytać Maharadza odnośnie jego odpowiedzi na poprzednie pytanie Kasiu Prabu. Prabhu. W związku z tym, co Maharaj odpowiedział, w to czy w takim razie idealną sytuacją byłoby, gdyby, gdybyśmy byli pragmatyczni we właściwym nastawieniu. to sytuacja, pragmatyczni tactical. Yes. Tak. Just point is is when we're sent because the attitude will include a broader range. Co odpowiednie nastawienie będzie będzie też jakby zawierało pewnie pewne szersze spektrum, pewniejszy zakres. So we have to see that practical means actually getting the work done in full. Więc musimy zobaczyć, że praktyczne powinno znaczyć, że wykonujemy zadanie w pełni. Więc e, pisma właśnie, pisma opisują, co to znaczy, wykonanie, co to znaczy praktyczne. Bo my mamy taką tendencję, że mówimy, co jest praktyczne tylko do tego momentu, kiedy to jest dobre dla nas. Ale praktyczne musi zawierać wszystkich innych, którzy są w tym, z tym powiązani. Niekoniecznie to, co oni chcą, ale to, co potrzebują. Dziecko chętnie jadłoby cukierki cały dzień, to jest to, czego ono chce, ale to That's nie right? jest to, czego ono potrzebuje. Brak szacunku do innych wynika z tego, że nie widzimy ich w związku z Kryszną i nie szanujemy Kryszny? Does lack of respect to others come from the fact that we don't see them in relation to Krishna? Yes. I nie szanujemy Kryszny? And we don't respect Krishna. Yes. Tak. Więc jak praktycznie możemy y, nauczyć się szanować innych? So how can we jakikolwiek szacunek jaki widzimy na świecie nawet jeżeli to nie jest e, świadome boga czy nie jest w taki mm. e, przyjacielski sposób nastawiony do Boga albo nie nawet w takim pełnym zrozumieniu świadomości Boga. To oni są szanowani z powodu, te, czy, czy szanują z tego powodu, że mają jakieś korzyści, które mo, mogą osiągnąć. Osobiście spo, społeczność, rodzina, kraj na, takim, na takiej płaszczyźnie. So, res, like you know, in, so tak Czy to ma sens? Czy to ma sens? Czy to ma to ma sens? Czy to ma sens? Czy to Czy to to Czy to jest dlatego, że to czy to, ale czy oni to robią dlatego, że natura jest energią Boga i należy szanować energię Boga, czy dlatego nie są zieleni? No, because by being green, their health is better, their children, their grandchildren, and you know, like that kind of jazz. Oni działają tak dlatego, że yeah. dzięki tego, że są zieleni, oni są zdrowsi, albo ich dzieci są zdrowsi, albo ich otoczenie jest zdrowsie i tego typu jazz. So that's where you can say that's where motive passion is. Więc można byłoby powiedzieć, że to jest główna pasji. Jest to właściwe działanie, praktyka, ale jest umotywowane, czemu oni to robią. Oni nie, po, nie działają w ten sposób, że szanują naturę, dlatego że to jest natura materialna, my tutaj jesteśmy, więc tą naturę należy szanować. Można znaleźć jakieś jednostki, które gdzieś tam sobie żyją w górach, w jakimś szałasie, ale większość tych osób, które tak działają, muszą tworzyć z tego jakiś popularny produkt, dlatego, że muszą zniżyć to do poziomu góny pasji. Czy to ma so Więc so the devotee every aspect that we're dealing with whatever we're dealing with the value we have in it the results we can get from that interaction, that's all krishna więc bhakta stara się działać w taki sposób że łączy to z Kryszną, że działanie że wartości że wszystko co tam jest jest elementem jest działaniem dla Kryszny z Kryszną. Therefore it must be respected. Dlatego to musi być szanowane. Does that make sense? Because then is pleasing Krishna. Bo wtedy to zadowala Krishna. Why does Krishna manifest the cosmos? Czemu Krishna stwarza kosmos? Right? Because he's already Atmarama. on już jest Atmaramą. Right? He manifests the cosmos because then you can expand on happiness. On tworzy kosmos, dlatego że wtedy można jakby rozprzestrzenia się, rozszerzać się na płaszczyźnie szczęścia. Does that make sense? You can expand on happiness, so therefore everything that's expanded is in some way connected with pleasing Krishna. Więc w ten sposób wszystko, co jest w jakiś sposób rozszerzane, powiększane, jest połączone z Krishną. Does that make sense? So, something that you do or something that you avoid. Coś co robisz bądź coś co unikasz. Ale czemu unikasz? Po to unikasz, żeby móc robić te, które są przyjemne dla Kryszny. So mm, that's why always remember, never forget. Dlatego zawsze pamiętaj i nigdy nie zapomnij. Więc Nie rób nigdy rzeczy, które spowodują, że zapomnisz ale rób zawsze te, które powodują, że będziesz pamiętać. Does so bierze się szacunek. Szacunek. So, okay. have to use this. Mikrofon. To? A raczej mam pytanie. <laughs> so he, he says, the, what do you call it? He's uh, this much more forward than you, so... Kawałek bliżej, out, sięgnął pierwszy do metrówna. moje pytanie jest takie, co ma bardziej na nas wpływ? Czytanie książek prahupada, czy obcowania z wielbicielami, którzy są bardziej zaawansowani niż my? What influences are more reading prahupada's books, books or association with devotees who are more advanced than us? What influences are more? Did you mention something about Chaitanya Chandra? No. No? Okay. <coughs> Chaitanya. Hmm? Chaitanya means reading. Reading? Yes. Ah, oh, okay. Okay. So, um, Ważniejsze, jest to by być zaangażowanym w służbę oddania. to Nie jest kwestia, że to musi być to albo tamto. to. co jest ważniejsze, jedzenie czy spanie? Bo jest miejsce w życiu tylko na jedno. Do both of them, that's not practical. Jak zrobisz te dwie rzeczy, to już jest niepraktyczne. Czemu nie, Czemu... nie możemy imieć mieć towarzystwo i czytać? Bo przecież jak czytamy, no to co tam mamy? Czy to są tylko litery na stronie? Nie. Mamy wtedy towarzystwo innych aczariów, wcześniejszych aczariów, so poprzez also więc, with more więc to również jest towarzystwo bardziej zaawansowanych. Then we have to apply that. Musimy to wcielić w życie. I wcielamy to w życie poprzez towarzystwo baktów, których mamy tutaj blisko siebie dookoła. I wtedy też przebywanie z innymi osobami poprzez e, dawanie instrukcji, bo też jest Vapu i wani, czyli towarzystwo i dawanie instrukcji. That, that make sense? So both are done więc o, obie te rzeczy. Ponieważ ty masz towarzystwo, ale skąd wiesz, jak mieć to towarzystwo? Tego dowiadujesz się poprzez czytanie. You read, but you have to apply it. Albo czytasz, ale później musisz to zastosować w życiu. Right? And that's the by I to robisz w praktyce, poprzez towarzystwo. So in words, by that's how we Innymi słowy, poprzez towarzystwo w ten sposób robimy postęp. So that has two forms, Vapu and Vani. i to ma dwie formy Vapu i Vani okay. w Bhagavatam jest też werset, który mówi, że osoba, która spełnia służbę dla kryszny, ona automatycznie rozwija cechy bu bogów in the in Bhagavadham there is the verse that says that if one develops uh, Krishna's uh, devotional service then he also develops the good qualities. I mm. tak można to błędnie zrozumieć czy tak można do tego można mieć takie zrozumienie na bazie tego, że nie ma potrzeby tak bardzo skupiać się na rozwijaniu cech, że to jakby przyjdzie automatycznie. From that we can get an understanding that it's not so important to develop any automatically wiemy, że tak nie jest, bo Pan czytania w tym wersecie w trzeciej śloce mówi o tym, że trzeba mieć właściwą postawę, by móc intonować święte imiona w stały sposób. To, o czym mówi to, o czym that to, o czym Lord to, to, have the proper to, to, o to, to, So what? The, so how should we understand this verse in the Bhagavatam that says that we'll automatically get the qualities of demigods? What does the automatically? What does the automatically come from? Mm -hmm. See, the Vedic concept of automatic. It means that. It comes through the appropriate effort. You make the effort, the transformation will automatically happen. Takie. Zwet znaczenie słowa automatycznie, pochodzi z tego, że jeżeli we właściwy sposób zastosujesz się do reguły, no to wtedy te czynniki, które bierzesz pod uwagę, powodują, że rzeczy dzieją się automatycznie, bo są robione właściwie. The contemporary understanding of automatic means I do nothing. A takie tymczasowe zrozumienie automatyczne oznacza, że ja robię nic. So the idea is automatic, I don't have to do anything. Więc pomysł jest taki, że jeżeli coś jest automatyczne, to ja nic nie muszę robić. No, automatic means I follow the process, the natural transformation that comes from that process, then will give the result. A automatycznie oznacza, że jest pewien proces, ja podążam za tym procesem i. Ponieważ działam zgodnie z tym procesem, pojawiają się rezultaty. mechanics, no, this makes more Więc jeżeli rozumiemy te mechanizmy, które działają, no to wtedy to zaczyna nabierać sensu. na przykład, Mam garnek. I wsadzam wlewam wodę do garnka. I stawiam ten garnek na starts i woda zaczyna się potować. I Wsadzam tam ziemniaki do tego garnka do tej wody na ogniu. What do I do to make them soft I teraz co ja muszę zrobić, żeby one stały się miękkie? To what co I do? Co ja robię? How am I making the potatoes soft? Co ja robię? Co ja robię, że one stają się miękkie? I wait 10-15 minutes. Okay. But the point is is the the point is is you don't make them soft. Chodzi o to, że to nie ty sprawia, że one robią się miękkie. The process makes them soft. To ten proces sprawia, że one stają się miękkie. You can take part in the process. Możesz brać udział w tym procesie, ale nie jesteś tym procesem. Krishna jest procesem. Dlatego są rezultaty, dlatego to jest automatyczne. Jeżeli wsadzasz ziemniaki do garnka i gotujesz je przez 20 minut, automatycznie one stają się miękkie. I niesamowitą rzeczą, z tą zasadą, jest, że gdzie pójdziesz, jakikolwiek część świata odwiedzisz i stosujesz tą zasadę, 20 minut i one są miękkie. Więc automatycznie to jest, że ty jesteś zaangażowany w służbę. Automatically transformation comes from the i automatycznie poprzez Twoją służbę oddania te cechy, które mają półbogowie, zostaną zamanifestowane. Więc nie musisz się starać, żeby stać się pokorny osobno od wykonywania służby oddania. Means you don't have to for the nie musisz tutaj położyć się jutro przed drzwiami, przed programem, żeby baktowie, którzy będą przychodzili, do świątyni mogli sobie wytrzeć o Ciebie swoje buty. W ten sposób nie musisz uczyć się pokory. You, you just perform devotional service by the, uh, trying to study. Ty staraj się po prostu wykonywać służby oddania poprzez uczenie się, studiowanie i z czasem zobaczysz, że ta cecha, rozwiniesz tą cechę pokory w towarzystwie z innymi, hmm. w z innymi. That sense? Because Krishna being pleased, that's why you get results. Ponieważ Krishna, kiedy jest zadowolony, Wtedy pojawiają się rezultaty. Rezultaty nie pojawiają się, dlatego że Ty to zrobiłeś. Jeżeli wejdziemy później do kuchni i zapytamy się: Ej, kto ugotował ziemniaki? Wtedy powiesz: "Ja ugotowałem ziemniaki." Ale czy rzeczywiście ugotowałeś ziemniaki? Nie, to tak naprawdę ogień i garnek i woda ugotowały ziemniaki. watched. A ty tylko stałeś obok i się przyglądałeś. To jest tak, jakbyśmy oglądali mecz piłki nożnej i ktoś się zapytał, o, kto wygrał, oni wygrali, a czemu wygrali, jak to czemu? Bo ja oglądałem. You so, process, ale ponieważ braliśmy udział w zarekomendowanym procesie, right? If we, jeżeli pójdziemy do sklepu, kupimy sobie siatkę ziemniaków i wrócimy do domu i przechodzimy przez salon, wrócimy je na kanapę, później pójdziemy do sypialni i wrócimy za 20 minut, to nie możemy oczekiwać, że znajdziemy ugotowane ziemniaki. You'll come back, you'll find Couch potatoes. <laughs> Wrócisz i zobaczysz kanapowe ziemniaki. Co w języku angielskim znaczy leń. Couch potato. Leń. Leń. Leni. Leni. Leniuch. <laughs> Does that make sense? So you chant, you read, you do your service, you associate with devotees, you follow the rules as you're supposed to Naturally all these good qualities will develop. Intonuj, czytaj, mi towarzystwo. Wielbicieli wykonują swoją, swoją służbę oddania i naturalnie te cechy będą się manifestować. Więc to nie jest automatycznie w znaczeniu, że ja nic nie robię. Jest to, chodzi o to, że ja biorę udział w procesie i to nie ja jestem przyczyną, tylko Kryszna jest przyczyną. To Kryszna energia. Ja zwyczajnie jako instrument biorę udział w tym procesie. principle Zasada jest taka: ziemniaki w gotującej się wodzie miękną. To jest taka wieczna zasada. Now I can take part in manifesting that, but it's not that I make the principle. I teraz ja mogę wziąć udział w tej zasadzie, ale to nie jest tak, że ja stwarzam tą zasadę. Ja tylko biorę udział w tej zasadzie, w zasadzie, która wiecznie istnieje. To jest to pierwszego rzędu stworzenia. So I can be an instrument in the secondary creation to manifest that nature of the primary. Więc ja mogę wziąć udział w tworzeniu drugiego rzędu, po to, żeby zamanifestować wartość pierwszego rzędu, stworzenie pierwszego rzędu. W sensie? dlatego, elementy, działać, więc, jak my, instrument, dlatego poznajemy te wszystkie elementy związane z tworzeniem Wszechświata i tworzeniem po to, żebyśmy my jako instrument mogli później brać udział w tym procesie również. Na, na drugorzędnym planie. There's a potato. Jest ziemniak. Right? So there is the original potato -ness. Jest taka oryginalna ziemniaczaność. Jest taka ziemniaczaność ziemniaka i okrywa ziemniaka. Wygl wygląd zewnętrzny ziemniaka. Ziemniakowość jako klucz i zewnętrzna część ziemniaka. The hood, what would you define? Potato hood. So you have childness okay. and childhood. Like that, that means. Not, not the hood means where your friends live. I don't mean that one. Yeah. Ziemniaczoność i ziemniaczaność. Tak? Ziemniaczoność i ziemniaczaność. So those are eternal principles. That's the, that, that's, that's the formal cause and the original cause. To jest original cause being the potato ness and the formal cause being the potato hood. To jest jest ziemniaczaność a tą wtórną jest ziemniaczność. Tak, pierwotną przyczyną jest ziemniaczaność, a wtórną jest ziemniaczność. But that's all in the primary creation. Ale to wszystko jest opisane w, y, w stworzeniu pierwszego. That Krishna internal potency. To jest Krishna wewnętrna energia. Right? Then that comes into the secondary creation as the, uh, instrumental cause and the material cause. I to później przechodzi do drugiego poziomu, jakby jako instrumentalna przyczyna i materialna przyczyna. Right? So the external energy transforms. Więc ta zewnętrzna energia ona przeistacza. I my możemy wziąć udział jako instrument. Żeby to się wydarzyło. Hmm, ale my popełniamy ten błąd myśląc, że my to robimy, że ja jestem tym robiącym. Hmm, dlatego Kryszna w Bhagavad mówi, że my nie jesteśmy robiącymi, tylko my jesteśmy instrumentami ponieważ my nie tworzymy ziemniaczaności ani garnczości ani wodności czy ogniości i łącząc to wszystko gotowawności we ale możemy wziąć udział w, zam w zamanifestowaniu się tego więc to jest Więc to co możemy zrobić? My możemy wziąć udział i wtedy automatycznie te y, cechy się pojawiają. So, work. to yeah. I mean, put it to a vote or something. Trzeba się pytać, czy może mieć pytanie. Musimy zagłosować. That doesn't always work so well, because it didn't work for... Uh, yeah, yeah, it didn't work, work out for them the way they wanted it. Gambling. Yeah. Gambling. Yeah. I, well, my question is uh, related to story of Brigomuni Brighamuni, Brighamuni uh, was the person who uh, presented not proper attitude towards Lord Shiva, Lord Brahma and Lord Vishnu. Okay. And uh, we know that uh, those three persons reacted differently. And my question is uh, many times in our devotional practice we are uh, meeting persons who are uh, acting uh, with a wrong attitude to us or toward us and how to change our attitudes to? Uh, in uh, reaction to, to this not proper attitude, to not react in the mood of goodness, uh, uh, ignorance. I mean with anger. Definitely wouldn't want to react in goodness. You know, <laughs> anger. Nothing's I I am having better. some problem with this, especially when I'm driving on Polish uh, roads. Yeah? When something happens. You, you can know? always try driving on Indian roads and then these, <laughs> are, these <laughs> yeah. will be really nice. You know? <laughs> I'm becoming angry. <laughs> po so how to use? how to overcome this? Problem. Hmm. Moje pytanie jest związane z historią z Munim, gdzie pamiętamy, kiedy on będąc, mając niewłaściwe nastawienie, zbliżył się do Pana Sziwy, do Pana Brahmy i do Pana Wisznu i pamiętamy, jaka była reakcja tych trzech osób, bo to różna reakcja, jedynie Pan Wisznu zareagował stosownie i, i w sile dobroci. Moje pytanie jest, jak, że często zdarza się tak, że w, naszym, w naszej służbie oddania często zdarzają się takie sytuacje, że ktoś z niewłaściwym nastawieniem do nas przychodzi i my odpowiadamy w sile ignorancji, złoszcząc się, krzycząc, jak możemy to uniknąć, tak żeby nasza reakcja była właściwa. jest, well, że uh, Muni, kto był superior, so... Więc jedną jedną z rzeczy, która się działa, to tam w nie nie chciał pokazać, kto jest jakby, gradację wyższość jednej osoby od drugiej, pokazanie, gdzie są słabości, tego, że jedna osoba jest ponad drugą. Right, so, in other words, he only acted in that part of, um, więc on tak naprawdę odgrywał taką rolę tego niewłaściwego zachowania wobec kogoś. Ale to co się możemy z tego nauczyć to to, że Mimo że on zachował się w niewłaściwy sposób do Wiszno, to Pan Wiszno nie odzajemnił swojego zachowania się w też niewłaściwy sposób. So Dlatego sam Krishna i wielbiciele Krishna będą reagować w najlepszy sposób. Right? In other words, If you're focusing on the effects on others or they themselves what their their qualities that's what makes it easier. Jeżeli skupiasz się na innych czy na cechach innych to to jest coś co powoduje że ten proces jest łatwiejszy. You know what I'm saying? Because we're looking at it that this person's doing this and so how it's affecting you rather than why they may be doing that or Something else. Mm, ponieważ my skupiamy się na tym, że o, ta osoba zachowuje się w ten sposób i jak to zachowanie wpływa na nas, zamiast zastanawiając się nad tym o czemu ta osoba w ten sposób działa. you get the bad. Result. Oczywiście działa to zawsze w ten sposób, że jeżeli działaś w niewłaściwy sposób, no to otrzymujesz niewłaściwy rezultat. Jeżeli ludzie nie podążają za zasadami, no to pojawi się chaos. Nie mówimy tutaj o fraktalach, tylko mówimy o tym, że po prostu jest szaleństwo. Dlatego, jeżeli ludzie podążają za zasadami, to to powoduje, że wszystko działa właściwie. Ale zasady są tam tylko i wyłącznie po to, żebyśmy my mogli w jakiś sposób wyrazić swoje, swój nastrój w stosunku do Kryszny. Więc w tych pozytywnych e, rzeczach pamiętamy Krishna, ale też w tych negatywnych pamiętamy Krishna. Bo co jest złego w tym, że ktoś nie podąża za zasadami? Because Krishna is the rules. Bo Krishna jest zasadami. Nie dlatego, nie podąża za zasadami, nie dlatego że oni nie przestrzegają zasad i dlatego to tobie nie, to ciebie niepokoi inne słowy, tego rodzaju sytuacje pokazują nam gdzie leży nasze przywiązanie it doesn't mean that then we don't follow those rules because oh it's just attachment it's that we follow his rules because it pleases krishna rather than it just pleases us i nie chodzi o to, że o już to, w takim razie nie przestrzegamy tych zasad, dlatego, że to jest moje przywiązanie. Nie, chodzi o to, że przestrzegamy tych zasad, dlatego, że te zasady nie tyle, co zadowalają nas, ale zadowalają Krishna. Innymi słowy, to dokucza nam z powodu naszej materialnej, z, z powodu naszego materialnego przywiązania, a nie z powodu duchowego. So that's why Krishna in Chaturshloki then points out that whatever you value, if you don't see it in connection with Him, that's illusion. Dlatego Krishna w drugim versecie Chaturshloki mówi o tym, że cokolwiek cenisz bez, bez połączenia z nim jest tak naprawdę iluzją. So therefore Krishna gives the principle that government makes rules so that it works for the welfare of the people and that following those then keeps the society in a prosperous state. Krishna tworzy zasadę, że jest rząd, który ustala zasadę, a my podążając za tymi zasadami, te zasady mają tworzyć pewne pewien dobrobyt kraju czy. That's the problem, not because it bothers I to jest główny temat do do do myślenia o temanie, że nam coś przeszkadza. same oneself. So that way we can move it forward. W ten sposób możemy iść do Krishna, Bo w momencie kiedy połączysz to z Kryszną, to w tym momencie you oczyści... get more, more purified, jak się oczyszczamy, to możemy widzieć rzeczy bardziej właściwie. first point is Ale pierwsze rzecz do zrobienia to jest połączyć to z Kryszną. Mm. Mimo, że jest tam jakieś, jakaś nieczystość, ale jest już połączone z Kryszną. By that we'll progress. I poprzez to połączenie będziemy tak, robili. Taka młoda osoba, osoba uczy się, żeby ofiarować pożywienie Krysznie. Ale nie jest to wcale powiedziane, że one gotują z czystym oddaniem. So that's the whole point bhakti is more powerful than karma or to jest właśnie ten punkt że bhakti jest silniejsza od karma, czy od gyan. So even though we engage activities of karma in krishna's service because of the nature of bhakti we get still get purified. Mimo że używamy zasad czy działań w obszarze karmy to poprzez bhakti jeżeli używamy ich to oczyszczamy się at the same time getting results of that activity. I oczywiście też pojawiają się rezultaty tej czynności. Właściwe, właściwe działanie, właściwy rezultat, niewłaściwe działanie, zły rezultat. Does To jest ten punkt, że Bhakti jest zawsze wyższa. O, czas się skończył. Continue with this discussion tomorrow, no? Będziemy kontynuować dyskusję jutro. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania more. na ten temat, to jutro yeah? 2 p.m. Yeah. Druga. That's, that's the time? Two o drugie. Yes. Okay. After the, after the then... ok, sorry. After the feast. Then... But I, I think it's I think it's the discussion for the Oh yeah, check with him. He's the boss. Okay. So end here. Jaya. Shula Prabhu Pahara ki. Samaveta Bhakti Bindaki. Jam. Jainatai Gor Praymanandi. Hari Hari Hari. Bhagavid Bornma Maharaj K.